Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Lecz On, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców Ci nie tylko Go obdarli lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przychodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany. Zalewając je oliwą i winem. Potem sadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł. Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział. Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu szekł, Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo pańskie. Obywia. Na temat ostatniej konferencji wybrałem w cyklu awaryjnym przypowieść o dobrym Samarytaninie. Ale nie dlatego w cyklu awaryjnym, żeby nagle coś zmieniać, bo jest jakaś konieczność. Wydaje mi się, że w procesie drogi, którą idziemy, temat osamotnienia jest bardzo ważnym tematem i też temat towarzyszenia, leczenia, bycia blisko również bardzo ważnym tematem. I do zła możemy wrócić kiedy indziej. Może. Może będzie nam da. Tak. Pytanie jest, kto jest moim bliźnim? Czyli kto jest blisko mnie? Kto jest naprawdę blisko mnie? Kto okazuje się człowiekiem pisanym przez dużą literę? Jest to bardzo nurtujące pytanie chyba każdego z nas, wtedy, kiedy czujemy się odrzuceni, kiedy przeżywamy swoje czy kogoś innego odejście. Szukamy człowieka, który byłby blisko nas. Chciałbym, abyśmy się zobaczyli w tym człowieku, który schodził z Jerozolimy do Jerycha. On też odchodził schodził z Jerozolimy odszedł od świętego miejsca odszedł od miasta w którym był dom Boży wracał nie wiadomo chyba do swojego domu do swojej codzienności do swojego życia i tam wpadł w ręce zbójców ci nie tylko go obdarli lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy go półumarłego odeszli oni też odchodzą Kolejne odejście. Ktoś, kto zranił, skrzywdził, do stanu braku życia wręcz, odchodzi. Myślę, że ta sytuacja tego człowieka jest jakoś bardzo droga twojemu sercu, bo przeżywałeś, albo przeżywałaś, albo nadal przeżywasz takie doświadczenie. Bo zawsze zostaje rany. Zawsze zostaje cierpienie. Tu wchodzimy w temat samotności. Ten człowiek jest sam, przy drodze. Droga to jest ruch, to jest działanie. To są inni ludzie. A życie toczy swój garb uroczy, śpiewa stare dobre małżeństwo. Mhm. I właśnie życie się toczy na drodze, w ruchu, w działaniu. A ty jesteś na marginesie, pod drogą, przy drodze. Przy tym życiu, które się toczy ze swoim zranieniem. Człowiek półumarły to człowiek, który leży na ziemi. Nie ma siły powstać. Nie ma siły się dźwigać. Nie ma siły do tego, aby nawet krzyczeć. Na nic nie ma siły. I w takim stanie jest ten człowiek. Chciałem Ci powiedzieć, że człowiek nie jest sam. Ale może czuć się samotnie. Dlatego nie mylmy samotności z osamotnieniem. Kiedy człowiek jest osobny, każdy człowiek jest osobny. To znaczy nieprzekazywalny od poczęcia, aż przez śmierć. Ty jesteś niepowtarzalna, niepowtarzalny. A co za tym idzie? Od poczęcia poprzez czas porodu, aż do śmierci nikt nie może wejść w twoją skórę w twój, twój świat przeżyć, w twoją niemoc i w twoją radość. Samotność to pełna akceptacja własnego ja, połączona z taką głęboką świadomością absolutnej unikalności. Ta unikalność jest naszą cechą charakterystyczną. Rozpoznaje cię po twojej twarzy, po twojej postawie, po tym, jak mówisz o tym, jak chodzisz, bo nikt tak samo nie wygląda. Nawet jeżeli są bliźniaczki, to i tak coś się rozróżnia. Jeżeli nie rozróżnia z zewnątrz, z wyglądu, z postawy, to rozróżnia ze sposobu bycia. To rozróżnia sposobu charakteru czy też słów, które używają. Osamotnienie jest owocem zaprzeczenia swojej własnej unikalności. Ten człowiek pobity, był osamotniony, jego serce krwawiło. Nieakceptacja samotności to nieprzyjęcie ubóstwa. Ubogi to ten, który ma wszystko u Boga. On zwracał, wracał ze świętego miejsca, wracał z Jerozolimy i został pobity, doświadczenie. Bardzo mocne. Niezwykle jest trudno żyć z taką osobą, która nie akceptuje siebie, nie akceptuje wymiarów ludzkiego bytowania. Która ciągle jest tylko zbiorowiskiem ran. Ja znam osoby, które mówią nie, o życiu się nie mówi inaczej, jak tylko o zranieniach. Liczą się rany. Moja historia to historia moich ran, moich zranień mojego pobicia. Znam takie osoby. Człowiek jest powołany do samotności. I to bardzo często odkrywa to powołanie właśnie w takim momencie. W momencie, kiedy zostaje okaleczony. Patrz, okaleczony. I to poważnie. W Ewangelii świętego Jana w piątym rozdziale, w wersecie siódmym jest niesamowity tekst. Jezus przychodzi do sadzawki owczej i spotyka tam leżącego, trędowatego, jakiegoś chorego. I on się go pyta, kto ma ci pomóc? A ten człowiek patrzy na niego i mówi, nie mam człowieka, który by mi pomógł dojść do sadzawki, kiedy anioł porusza wodę. Kiedy ja dochodzę, wszyscy inni nie wyprzedzają. On swoją nadzieję trzyma w rękach, a w tych, w tych rękach jest napisany człowiek. Człowiek, który mi pomoże podejść do sadzawki owczej i na poruszenie anioła będę uzdrowiony. Swoją ufność pokłada w człowieku. I nie ma takiego człowieka. Najbardziej dramatyczne zdanie w Ewangelii. Nie mam człowieka, kto by mi pomógł. Zobacz, to zdanie dojrzewało w nim powoli. On był 38 lat doświadczony przez swoją chorobę. 38 długich lat. I ta samotność... Jest bardzo wyjątkowa. Ona dotyka głębokości naszego wnętrza. Osamotnienie, poczucie izolacji, niespełnionego zadania jest trudne dla konkretnej osoby. Ale jest również bardzo trudne dla jej relacji z grupą. Dla jej relacji ze wspólnotą, z choćby tą rodzinną. Człowiek osamotniony, sfrustrowany szuka ratunku w różnorakich mechanizmach obronnych zobaczcie jak idziecie dwunastoma krokami jak nagle otwierają się przestrzenie przed wami jak poznajecie to co jest w was to jest właśnie to jeżeli stosujemy mechanizmy obronne to tylko po to, żeby zachować albo utrzymać prestiż wobec innych ludzi pokazać, że się jest mocny, maskując siebie Zobacz, jak często to robiłaś albo robiłeś w relacji do współmałżonka, maskując siebie, żeby zachować twarz, co ja mam przebaczyć. Nigdy muszę pokazać się silną. Przebaczenie to, to przyjście do mnie i poproszenie. Na kolanach. Tak było wczoraj. Zobacz. Tędy, aby ukochać własną samotność, konieczna jest wiedza, że się jest absolutną własnością samego Boga. I tutaj dotykamy bardzo trudnego momentu, mianowicie e, oczekiwania. Wyobrażam sobie tego człowieka, leżącego przy drodze, na marginesie życia, na pół żywego, który jest bezradny, bezsilny, który tylko może jedno. Oczekiwać, aż przyjdzie pomoc. Błogosławiony jest człowiek, który niczego nie oczekuje. Ha, łatwo powiedzieć. Niczego nie oczekiwa. Ale zadam Ci takie pytanie. Czy zgodzisz się z takim zdaniem? Błogosławiony jest człowiek, którego niczego nie oczekuje, ponieważ nie będzie zaskoczony ponieważ nie będzie zaskoczony. Zgodzisz się z takim zdaniem? Tak. Jesteś człowiekiem z tego świata, bo świat właśnie tego nas uczy. Tak. Nie wystawiaj sobie wysoko poprzeczki, bo jak nie przeskoczysz, to będziesz zaskoczony. Obniż sobie loty. Bądź jak muminek. I na takim pułapie żyj. Nic się wtedy nie zaskoczy. Nie będziesz poraniony. To jest inna rzecz. To jest inna rzecz. Świat uczy nas tego właśnie. Tymczasem w naszym życiu zasadniczą sferą jest kwestia naszych pragnień. Święty Augustyn mówi rozwijaj swoje pragnienia. Nawet jeżeli się nie spełnią, to w drodze już rozwijania swojego pragnienia będziesz nasycany niesamowite pragnienie jest drogą do wolności święty Piotr woła do Jezusa pozwól mi przyjść do siebie bo Jezus stał na fali Bóg na fali no i wychodzi przyjdź i wychodzi Piotr i kroczy po wodzie Niesamowity obraz. Ale pozwól mi przyjść do siebie. A Tomasz Dimos mówi, jeżeli nie zobaczę ran po gwoździach, nie uwierzy. No i stanął przed Panem. I Jezus mu pokazał. Nie musiał wkładać w rany. Doświadczył. Zobacz, oczekiwanie to jądro wiary. To jądro wiary. Świat pozbawia nas oczekiwań. Pozbawia nas wiary. Bóg chce w nas rozbudzić takie dziecięce oczekiwanie. Ale często my jesteśmy głusi na to. Chciał to zrobić w przedszkolu, ale myśmy się bawili za babka. Chciał to zrobić w szkole, ale myśmy dokuczali dziewczynkom. Chciał to zrobić w młodości, ale nas interesował alkohol. Chciał to zrobić w małżeństwie, ale myśmy byli za bardzo zajęci sobą. A potem odeszliśmy od siebie. To kiedy miał to zrobić? To w końcu zesłał zbójców i się stał. Oczekiwanie Boga. Nie dziś się, że tak jest. Tak właśnie jest. Co zabija oczekiwanie? Rozczarowanie? i zwątpienie. I ten człowiek leżący przy drodze przeżył to samo. Na własnej skórze. Rozczarowanie i zwątpienie. Bo oto drogą przechodził kapłan. Zobaczył go i minął. Jakie rozczarowanie. Ale może ktoś inny pójdzie drogą. Tak. Przychodzi Lewita. Dla mnie Lewita w tym obrazie jest zakonnikiem. Służy Bogu też. Zobaczył go i minął. Rozczarowanie i zwątpienie. Dominująca postawa na świecie. Co rodzi w człowieku? W takiej sytuacji? Jedynie rozpacz. Jedynie rozpacz. Zagonieni ludzie. Kapłan i Lewita. Może muszą iść do świątyni. Już znają swoją drogę i swój cel. Uwięzieni w poczuciu swojej odpowiedzialności. Nie obchodzi ich nieznajomych. Nie obchodzi ich. Ilu ludzi po prostu nas nie obchodzi. Dla wielu tysięcy, milionów ludzi jesteśmy inkognito. Oni nas nie obchodzą. I my ich nie obchodzimy. I stąd rodzi się zwątpienie, rozczarowanie. Jako chrześcijanie mamy nadzieję w Bogu. A rozczarowanie rodzi się z faktu, że naszą nadzieję pokładaliśmy w nieodpowiedzialnym, w nieodpowiednim miejscu. Nie w Bogu. Widzicie? Jeśli nie mamy nadziei, nie okażemy Bogu posłuszeństwa. Będziemy się buntować. Będziemy się buntować na Niego. Będziemy się buntować na świat, na współmałżonka, na wszystkich, którzy nas wpieniają. Że tak powiem. Tacy będziemy. Bóg chce, abyśmy okazali Mu posłuszeństwo. Nie ślepe, ale to, które prowadzi do duchowej mądrości. Posłuszeństwo bez debaty. I często nas ogranicza z naszych ludzkich możliwości, z naszych ludzkich sił. Ogranicza nas. nie daje, Stawia nas w takich sytuacjach. Dopuszcza w jakiś sposób do tego, że jesteśmy bezradni, bezsilni leżymy i patrzymy i mówimy Boże, nie pozwól mi umrzeć. Ale kiedy to powiesz Boże, nie pozwól mi umrzeć, wtedy przychodzi Samarytanin. I to nie ten, którego, na którego najbardziej liczyłeś, najbardziej liczyłeś. Zupełnie ktoś obcy. Ani nie kapłan, ani nie lewita, tylko Samarytani. Przeciwnik, wróg. Ten, który nie przyjął objawienia. Ten, który w Izraelu był uważany za poganina. Zobacz. Ten się tobą zainteresował. Ja biję się w piersi, bo często widzę, jak w Kościele nie interesujemy się ludźmi zranionymi, ale interesują się inni. W innych grupach, sektach i tak dalej. I oni znajdują tam ukojenie dla swoich ran. Dotykamy bardzo poważnego problemu. Mianowicie często brak oczekiwań w Bogu jest związany z raną, kiedy ludzie nie widzą w nas tego, kim jest Bóg. Przez wczorajszy dzień starałem się Wam powiedzieć, że jesteście monstrancją Boga. Że Bóg w Was mieszka. I że każdy człowiek jest monstrancją, w której mieszka Bóg. Nawet ten, który jest B. Nawet ten. Być może jest taki, ponieważ nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest monstrancją Boga. Najczęściej nasze oczekiwania składamy w drugim człowieku, licząc na to, że nas zauważy, doceni, uczyni swoim przyjacielem. A jeśli tego nie robi... A jeśli odwraca się do nas plecami zawołany przez kogoś innego, do którego od razu spieszy, tak jak my chcielibyśmy, żeby do nas spieszył, żeby był z nami, przy nas, to w co wtedy? Zobaczcie. Nasze oczekiwania często są związane z poszukiwaniem uznania. Z tym, że jesteśmy w centrum. Ale to właśnie niszczy świat naszych wewnętrznych pragnień. To właśnie niszczy świat. Bo wszystko skupiamy do siebie i na sobie. Ten człowiek leżący przy drodze nie mógł tego uczynić. Nie miał siły, żeby powiedzieć. Nie, miał, nie był atrakcyjny, żeby do niego przyjść, się nim zająć. Zobaczcie, jak są wypadki samochodowe, to przejeżdżamy szybko. Nie? Albo tylko się gapimy, co się stało. I czy jest ktoś w czarnym worku foliowym, czy nie. Zobaczcie, jaka jest nasza reakcja. Bo to jest ktoś inny. Zupełnie inny. Samarytanin jest wzorem poznania w miłości. Ten człowiek z drogi Między Jerychem a Jerozolimą. Nie był dla niego kimś anonimowym. Potępionym przez ziemię. Skazanym na śmierć przez zapomnienie. Stał się kimś poznanym z imienia. Otoczonym troską. Człowiekiem poznanym w miłości. I tego nam wszystkim brakuje. Żebyśmy byli ludźmi poznanymi w miłości. Nie tylko Tobie, konkretnie w Twojej sytuacji życia, Ale kiedy popatrzysz się wokoło, byliśmy w kościele, w tej świątyni byli ludzie, którzy potrzebują właśnie tego, poznania w miłości. Sam się do nich zalicza. Jak to zrobić? Jak poznać miłość? Popatrz. Pewien Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Chcę ci coś ukazać. Popatrz. Samarytanin jest w drodze. Jest w swoim świecie obowiązków. Zmierza do jakiegoś celu. Ma wyznaczony kierunek. Wie, co robi. Przecież zaplanował sobie tą podróż. Nie był włóczy kijem, który chodzi to tu, to, to tam. Idzie przed siebie. Nagle na tej drodze swoich obowiązków, swojego życia spotyka leżącego człowieka. Zatrzymuje się. I zobaczył go. Co to znaczy zobaczyć? Żeby zobaczyć, to trzeba wyjść ze swojego domu. Wyjść ze swojej skorupy. Wyjść ze swojego cierpienia Wyjść ze swojej nostalgii Wyjść ze swojego miejsca Azylu bezpieczeństwa Które sobie tworzymy Każdy z nas sobie tworzy taki azyl bezpieczeństwa Dla jednego jest to kościół I siedzisz tam godzinami Dla drugiego jest to twój pokój I słuchawki na uszy I nie wiesz co się dzieje naokoło Dla kogoś Kolejnego jest to przykładowo świat internetu. Dla kogoś innego jest to świat innej osoby. Albo może tylko cztery ściany. Różnie to bywa. Ale mamy swój, swoje miejsce azylu bezpieczeństwa, gdzie czujemy się w miarę dobrze i nie chcemy, żeby tam nikt wchodził. Ale teraz musisz z tego wejść. Bo jeżeli nie wyjdziesz, to nie zobaczysz. Co to znaczy zobaczyć? to wyjść z koncentracji na sobie. Narcysta, pamiętajcie, umiera przy źródle. A my mamy być ludźmi w drodze, pielgrzymami. Zatem musimy wyjść i stanąć w obecności. To niekoniecznie twarzą w twarz, tu i teraz. Stanąć w obecności, to ja mogę nawet z tym człowiekiem, który teraz jest w Krakowie, ma na imię Sebastian jest moim kolegą kursowym, przyjechał właśnie z Lublina do Krakowa i mnie pozdrowił wczoraj przez współbraci. Mogę duchowo się z nim łączyć, stanąć w obecności. Ktoś może być w Stanach Zjednoczonych i być duchowo blisko obecności z Tobą, zobaczyć Ciebie, ale to jeszcze jest mało. Wejść w coś, co się nazywa doświadczeniem empatycznym. Empatycznie Odczuć to, co przeżywa drugi człowiek. Tak zobaczyć. To taki, takie spojrzenie dopiero będzie prowadzić do wzruszenia. Kapłan zobaczył i minął. Lewita zobaczył i minął. Ale oni nie mieli takiego wzroku. Oni byli zajęci sobą. A człowiek, który wychodzi z azylu swojego bezpieczeństwa, który nie koncentruje się na sobie, będzie koncentrował się na innym, będzie zauważał inny. Wzruszył się głęboko. Co to znaczy wzruszyć się głęboko? W Ewangelii Łukasza, w 15 rozdziale, mamy opowieść o synu marnotrawnym, który wraca do Ojca. Już to będziemy mówić. I mamy takie słowa. Wtedy zastanowił się i rzekł, ile, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie, już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko, najlepszą szatę i ubierzcie go ujrzał i wzruszył się głęboko ten sam obraz co to znaczy wzruszyć się po pierwsze to uznać godność człowieka to jest mój syn to jest mój brat który leży przy drodze na marginesie życia to jest mój brat, to jest moja siostra w wierze. Gdyby tam było, wasze drzwi do waszych domów by się nie otwierały, ani nie zamykały. Cały czas by, by się być otwarte. Bo bracia w wierze by byli z wami. W każdej chwili. Ażebyście byli zmęczeni. Nimi. Uznać godność drugiego człowieka. Ale co jeszcze mało. Ten marnotrawny mówi, że jest niegodny nazywać się jego synem, bo zgrzeszył wobec Boga i Ojca. Czyli poznał prawdę o sobie. Kiedy się wzruszymy? Kiedy poznajemy prawdę o drugim człowieku i o sobie. Że tacy jesteśmy słowa. To jest to. Zruszyć się. Uznać godność człowieka i prawdę o sobie. I tutaj... Dopiero zaczyna się pewien proces, pewna droga, którą chcę was nauczyć. Kiedy on się wzruszył, to podszedł do niego i opatrzył mu rany, oliwą i winę. Zatrzymał się na swojej wędrówce. Zszedł z drogi, pochylił się nad nim, bo jak inaczej można nad leżącym się wbliżyć do niego, zadziałać, jak opatrzyć oliwą i winem ran. Musiał się nad nim pochylić. Pierwszy krok czynu miłosierdzia. Pochylić się nad człowiekiem zranionym, osamocnionym. To nic innego, jak wino i oliwa. Olej był stosowany, oliwa była stosowana w Izraelu do ran jako lekarstwo na zabliźnienie ran. Jest jak Wysłuchanie człowieka. A wino zawsze mi się kojarzyło z dobrym słowem, bo dobre słowo jest jak dobre wino. Potrzebuje dobrego słowa. I zobaczcie, co my tutaj robimy. Tak naprawdę, kiedy jesteście sami rozmawiacie niekiedy aż taka em, emfaza <śmiech> tego. Słuchaj, bo to tak i nie inaczej. Ale to jest nic innego jak wysłuchanie i danie dobrego słowa porady i my chrześcijanie na tym poziomu czynu miłosierdzia się sprawdzamy bo znajdziemy czas, żeby wysłuchać drugą osobę żeby poradzić nie? powiedzieć coś, dodać otuchy ale to jest pierwszy poziom czynu miłosierdzia jaki jest drugi a potem wsadził go na swoje bydle co to znaczy wsadzić na swoje bydle? Bydle to zwierzę. Ja często interpretuję siebie jako bydlaka. Jestem bydlakiem. Od słowa bydle. Bo przychodzą ludzie i nakładają na mnie swoje ciężary. Na mnie. Albo ktoś inny przychodzi i, i zrzuca. Weź, pomóc się za tego człowieka. Ba. Ale uwaga! Co to znaczy wsadzić na bydle? To znaczy się pochylić, włożyć go na swoje ręce, podnieść do góry i iść na drogę życia i podnieść wysoko, żeby włożyć na zwierzę. Wziąć w swoje ręce to wziąć odpowiedzialność za tego człowieka. Bo ten człowiek jest w Twoich rękach. Wziąć odpowiedzialność. Ten człowiek zraniony jest bezsilny, słaby. Nie ma mocy w sobie. Ty masz moc, żeby wziąć odpowiedzialność. Zraniony to znaczy grzesznik? I tak, i nie. Bo niekoniecznie musisz być grzesznikiem, żeby być zraniony. Bo może inny grzesznik Ciebie zrani. Wziąć odpowiedzialność to coś jeszcze więcej. To zgodzić się na to, że muszę się zmęczyć. Wiecie, jak jest to trudne? Zgodzić się na to, że muszę się zmęczyć? No bo przecież, kiedy biorę w ręce tego prawie, że trupa, i no on jest ciężki. Każdy z Was mi powie: życie jest ciężkie. A ja chciałabym tak lekko. Jak piórko na wietrze hmm? Życie jest ciężkie Branie odpowiedzialności Za dzieci, za rodzinę, za męża Za pracę zawodową, za utrzymanie domu To ciężar To ciężar Dzieciaki Milczymy, bo się nie nagra dobrze Inni będą cierpieć Rozumiesz? Teraz rozumiesz? Dlaczego uciekasz od takiego czynu miłosierdzia? Bo to kosztuje. Bo to naprawdę kosztuje. I nie było czynu miłosierdzia kiedyś w, twoim, w Twojej historii życia. Nie było. Dzisiaj już możesz to nazwać. Możesz się o tym dowiedzieć. Trzeba się napracować. Żeby włożyć na zwierzę. Ale to jeszcze nie wszystko. Potem jest trzeci krok. Wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Pierwszy krok. Potem wsadził go na swoje bydle. Drugi krok. Zawiózł do gospody i pielęgnował go. Trzeci krok. Zawieść do gospody. Gospoda to dom. Jest taki dom. Boży dom. Przeprowadź do kościoła. A może niekoniecznie też do Kościoła. Ty jesteś Kościołem. Możesz przeprowadzić do swojego domu. Ale o co tutaj chodzi? Jaka tutaj jest myśl? Trzeci krok miłosierdzia, najważniejszy, to jest towarzyszenie. Czas. Towarzyszenie. On nie tylko poświęca czas. On poświęca sw swoją podróż. On poświęca swoje obowiązki. On poświęca swoje pieniądze. Bo przecież potem daje gospodarzowi i mówi... Masz tu tyle, co więcej jeszcze wydasz jak Ci zwrócę, gdy będę wracał. Patrz. Być blisko i pielęgnować, czyli towarzyszyć. Na to stać tylko nielicznych. Tylko tych, którzy zrozumieli, co znaczy miłość bezwarunkowa. Tylko tych, którzy zrozumieli co znaczy miłosierdzie tylko tych, którzy zrozumieli co znaczy ofiara bo tacy ludzie potrafią zrezygnować ze swego na korzyść drugiego tylko tacy ludzie Samarytanin jest wzorem poznania w miłości czyn miłosierdzia to pochylenie się nad człowiekiem wzięcie odpowiedzialności za tego człowieka, towarzyszenie temu człowiekowi. Ale trzeba to robić mądrze. Zauważcie, Samarytanin, kiedy widzi zagrożenie życia, to co robi? Ratuje. Przychodzi z pomocą. A potem odstawia go do gospody i organizuje pomoc. W końcu go zostawia i idzie do swojego celu, podróży. Mamy dwa przykłady. Ratowanie życia i organizowanie pomocy. To coś jak na waszym forum. Kiedy jest kryzys, ktoś pisze, to robisz wszystko, żeby mu pomóc. Siedzisz godzinami opisujesz na jego problemach. A potem organizujesz i przyjeżdżasz na rekolekcję, i chcesz, żeby tutaj coś przeżył. Rekolekcje to jest to organizowanie, to jest ta gospoda, to jest ten czas, kiedy tutaj jesteście. Święty Franciszek z Aserzu marzył o chrześcijanach, którzy byliby minores, czyli mniejsi, jak wszyscy ludzie. Którzy zatrzymywaliby się przy innych, bliscy ich problemom, zdolni spotkać każdego człowieka z otwartością. Hmm. Tak się sam dla siebie zastanawiam. Czy w dzisiejszych czasach czasami Samarytanin nie jest naszym marzeniem? Chyba tak. Samarytanin jest marzeniem wciąż aktualnym. Aktualnym. Dla nas też. Dlaczego o nim mówię na koniec naszych rekolekcji? Mówię też z drugiego powodu. Chciałbym na tą perykopę popatrzeć jeszcze inaczej. Od Twojej strony. Od strony człowieka zranionego, leżącego przy drodze. Oczekującego pomocy. I nagle zostaje rozczarowany, bo ci, którzy, których ledwo co widzi, na oczy go mijają. I przychodzi obcy. Ktoś <śmiech> zupełnie obcy. Zainteresował się nim. Pochylił się nad nim. Ktoś zupełnie obcy wziął go w swoje ręce. Wziąć kogoś na ręce, to również przytulić do serca. Okazał mu serce. Zawiózł go do gospody i uratował mu życie. Zostawił go w przestrzeni bezpiecznej. Jak się taki człowiek czuje? Ktoś, kto jest w końcu zauważony, już nie musi krzyczeć, jest zauważony. Czy Ty jesteś taką osobą? Czy czujesz to teraz? Że w końcu ktoś Ciebie zauważył. Zauważył Cię z Twoimi zranieniami. Zauważył Cię z Twoim cierpieniem. Z Twoją bezradnością. Z Twoją niemocą. Zauważył cię. Już nie jesteś. Albo nie powinieneś, nie powinnaś przyjmować postawy człowieka o samotynie. zostałaś, zostałeś zauważony. Przez kogo? Przez Boga. Znasz odpowiedź. Amen.